Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Olaf Warzyński. Koncert na jubileusz Jedynki już za godzinę o 17.00. Stuknie nam okrągła setka. Rozpoczęliśmy nadawanie w roku 1926. Doniesienie sędziów Trybunału Konstytucyjnego już w prokuraturze będziemy prowadzić wnikliwie postępowanie dowodowe. Chodzi o do niedopuszczenie do pracy czwórki sędziów. Niebezpieczna pogoda nadciąga nad Polskę. Jutro i pojutrze na zachodzie kraju spodziewane są ulewy. To będzie wyjątkowy koncert, bo i jubileusz jest wyjątkowym. Program pierwszy Polskiego Radia świętuje stulecie.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 Jubileuszowe audycje i wydarzenia potrwają także w kolejnych dniach. Oleński, Polskie Radio. Początek koncertu Wiek Radia przypomnijmy o godzinie 17, a po koncercie na antenie jedynki specjalne wydanie audycji. Tylko szczerze. Doniesienia dwojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego już w prokuraturze. Oni sami po przesłuchaniach. Poinformował o tym w mediach społecznościowych prokurator generalny Waldemar Żurek. Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek skierowali do niego zawiadomienie w sprawie niezaprzysiężonej przez prezydenta czwórki nowych sędziów Trybunału. Według nich naruszono przepisy, bo nie przedzielono sędziom stanowisk pracy i spraw do rozpoznania. Waldemar Żurek zapowiedział wnikliwe postępowanie dowodowe. Służby Trybunału nie dopuszczają tych osób do pracy. Prokuratura działa szybko.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 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Pozostali ślubowali w Sejmie. Teraz w aktualnościach ostrzeżenia pogodowe. Pierwsze przed przymrozkami. W części województw małopolskiego i podkarpackiego w najbliższej nocy i jutro rano temperatura może spaść do minus dwóch, a przy gruncie do minus pięciu stopni. Drugi alert dotyczy intensywnych opadów deszczu. Ulewy w zachodniej Polsce i częściowo w centrum kraju zaczną się jutro po południu. Na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i częściowo w Wielkopolsce alert ma drugi stopień. Może spaść nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. W województwach zachodniopomorskim, w zachodniej części Wielkopolskiego, a także w części łódzkiego i śląskiego ostrzeżenie ma pierwszy stopień. Najsilniejsze opady są prognozowane na niedzielny wieczór oraz na noc z niedzieli na poniedziałek. To są aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystościach upamiętniających powstanie w getcie warszawskim. Jutro 83. rocznica największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Prezydent złoży kwiaty w otoczeniu karcerzy, młodych ludzi i, i weteranów. Obecność prezydenta jest wyrazem szacunku dla tych, którzy podjęli walkę w chwili wolności. Mówił prezydencki minister Wojciech Kolarski. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku w odpowiedzi na ostateczny plan jego likwidacji przez Niemców. Trwało do 16 maja, zostało krwawo stłumione, a getto zrównano z ziemią. Patrol Sił Pokojowych ONZ w Libanie ostrzelany przez uzbrojonych napastników. Zginął francuski żołnierz, trzech zostało rannych. Wszystko wskazuje na to, że za, za atakiem stoi Hezbollah, napisał w serwisie X prezydent Francji. Francja żąda, aby władze Libanu natychmiast aresztowały osoby odpowiedzialne za ten atak, oświadczył Emmanuel Macron. Misja Unifil podała, że do zdarzenia doszło rano, kiedy wojskowi usuwali materiały wybuchowe w południowym Libanie.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 Informacje sportowe Sylwia Urban. Siatkarki Unii Opole pokonały na wyjeździe BKS Bielsko-Biała 3 do 0. W drugim meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą 2 do 0. Trzeci mecz we wtorek w Opolu, a jutro w drugim meczu finałowym Budowlani Łódź zagrają z Dewelopresem Rzeszów. Developres w batalii do trzech zwycięstw prowadzi 1 do 0. Tymczasem w ekstraklasie siatkarzy w drugim meczu półfinałowym Asseko Rysowia gra z Wartą Zawiercie i po dwóch setach. Jest 2 do 0 dla Warty, która, jeśli wygra, to awansuje do finału. O 18 rozpocznie się drugi półfinał, a w nim Bogdanka Luk Lublin podejmie projekt Warszawa, z którym wygrała w pierwszym meczu i jeśli dziś również odniesie zwycięstwo, to znajdzie się w finale. Zaś w ekstraklasie koszykarek AZS Poznań będzie walczył o przedłużenie serii finałowej z azs Lublin, bowiem w rywalizacji do trzech zwycięstw przegrywa 0 do 2. Więc jeśli dzisiaj przy porażce Poznania, więc dzisiaj przy porażce Poznania poznamy już mistrzynię Polski. Ale jeśli Poznań wygram, to wówczas odbędzie się mecz numer 4. W piłkarskiej Ekstraklasie na dziś zaplanowano trzy mecze 29 kolejki. Radomiak gra już z widzewem Łódź i w 63 minucie jest 1 do 0 dla widzewa. O 17.30 górnik zabrze zagra z koroną Kielce i o 20.15 pogoń Szczecin zmierzy się z z Lechem Poznań. A w mrozach odbył się czwarty bie bieg za Wilca. Biegacze mieli do pokonania sześciokilometrową trasę. Wygrali Kamil Jankowski i Daniela Szpura. Z mrozów zgłasza się nasza jedynkowa biegaczka Maria Furdyna. Główna trasa sześciokilometrowa prowadziła przez malownicze tereny rezerwatu Rudka Sanatoryjna. Biegacze byli zachwyceni. Trasa rewelacyjna. Ktoś to raz tutaj bieg w życiu zawsze będzie tu pracał. Gościem specjalnym był znany aktor Jacek Kawalec, który z okazji setnych urodzin radiowej jedynki złożył nam życzenia. Życzę radiowej jedynce, żeby radio jako Środek przekazu i komunikacji, porozumienia się ludzi istniało zawsze. Patronem medialnym wydarzenia była Radiowa Jedynka. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Wieczór będzie pogodny, więcej chmur przejściowo na Nizinie Szczecińskiej i na Wschodzie. 9 stopni teraz w Ustce, 11 w Gdańsku, 15 w Lublinie i Kielcach, 18 w Krakowie i Poznaniu, 19 w Jeleniej Górze, 20 w Słubicach. Ciśnienie cały czas w dół, w Warszawie na barometrach 1006 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Sen, ja to wiem, daje nam walerin sen A, a, a śpisz raz, dwa, bo Implement diety Walerin ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen. zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelanic wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu a Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rockel Max. Żylaki znikają raz dwa. Roastil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do względu jednowodnego. Wskazania.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 Odrodzona nieznana. Dzisiaj wydanie specjalne, urodzinowe. Po raz w życiu ma się 100 lat. 100 lat kończy dzisiaj Radiowa Jedynka. Zapraszają Państwa Maciej Walecki i Grzegorz Kalinowski. Jedynka ma urodziny, zatem będzie hucznie, będziemy świętować. Nasza audycja to niejako zapowiedź dwóch wydarzeń. Naszego podcastu, który od poniedziałku, codziennie, Odcinek po odcinku będzie opowiadał o historii, o ludziach, o zdarzeniach związanych z Polskim Radiem, z Radiową Jedynką. Naszym stałym ekspertem, gościem będzie dr Marcin Hermanowski, a o 17 na scenie Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego Pojawią się wspaniali artyści. Oczywiście ten koncert będzie transmitowany. Koncert pod kierownictwem Łukasza Luka Rostowskiego. A wystąpią Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski... Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Bubble Ensemble. Zapraszamy na to wydarzenie po naszej audycji, a teraz o dzisiejszej. O dzisiejszej, która jak już mówiłem jest zapowiedzią tych podcastowych wydarzeń, bo opowiedzieć o stuleciu Polskiego Radia w siedmiu programach, to przyznam, <śmiech> nie wiedziałem, że to będzie tak trudne. Naprawdę wydaje mi się, że 100 audycji na stulecie, i tak byśmy nie powiedzieli wszystkiego, ale spróbujemy. Pomoże nam w tym pan dr Marcin Hermanowski, autor publikacji o historii radiofonii w Polsce. I przede wszystkim od razu na wstępie wyjaśnimy skąd takie długie urodziny, że rok temu przecież ogłoszono, że mamy stulecie Polskiego Radia, a dzisiaj państwo się dowiadują, że 100 lat ma jedynka. Proszę, najlepiej posłuchać fachowca dr Marcin Hermanowski. 1 lutego 1925 roku, czyli wtedy, kiedy startuje rozgłośnia Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. O tym można dużo mówić. To był początek radiofonii w Polsce. Później, w 1926 roku, 18 kwietnia, na antenie Polskiego Radia pojawiła się Janina Sztompkówna i powiedziała halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. To był 18 kwietnia 26 roku. De facto start Polskiego Radia w takiej konstrukcji, jaką znamy po dziś dzień. Dorzuciłbym jeszcze trzy daty Otóż w 27 roku po raz pierwszy odbyła się transmisja sportowa na antenie Polskiego Radia. Uwaga, była to transmisja z zawodów Pucharu Świata, zimowego Pucharu Świata z Zakopanego i tam słynna reporterka Adart, Stówna. Myślę sobie, że to pokazało, że Polskie Radio w tamtym czasie zdawało pierwsze egzaminy dotyczące tego, żeby być w różnego rodzaju miejscach. No bo przecież następna bardzo ważna data to 12 maja 1935 roku, kiedy gdy umiera marszałek Józef Piłsudski, a pięć dni później, 17 i 18 maja 1935 roku, wielkie uroczystości pogrzebowe, które są transmitowane na antenie Polskiego Radia. No i żeby zamknąć dwudziestolecie międzywojenne klamrą, no to powiedziałbym, że ostatni Komunikat z Polskiego Radia, który mówił, że jeszcze walczymy, pojawił się na antenie 30 września 1939 roku. Z panem doktorem wspólnie poprowadzimy podcast o historii Polskiego Radia. Jego tytuł to Radio, jakiego nie znacie. W pierwszym odcinku będzie... O historii, o jego głosach, o ludziach radia Warto przypomnieć, że czynnym radiowcem był profesor Maciej Józef Kwiatkowski Związany z radiem od 1948 roku aż do swojej śmierci Prawie całe życie poświęcił radiu Proszę posłuchać jego opisu pierwszego studia przy ulicy Kredytowej w Warszawie W niedzielę dnia 18 kwietnia 1926 roku w salonach Banku Ziemiańskiego przy ulicy Kredytowej 1 odbyła się inauguracja spółki akcyjnej Polskie Radio w obecności licznie zebranych przedstawicieli sfer rządzących. Jeden z wielkich wielookiennych pokoi został zamieniony na studio radiowe, czyli ówczesną modą pokryty całkowicie kotarami, łącznie z sufitem. Gruby dywan tłumił kroki, a klubowe fotele i kominek robiły nastrój, wzmożony jeszcze kolorowymi efektami świetlnymi. Całość, łącznie z ozdobnymi drzwiami na klatce schodowej, zaprojektował artysta, malarz Andrzej Pronaszko. Nasze studia są nowoczesne, fantastyczne, wygodne, ale posiedziałoby się Maćku w takim studiu przy kredytowej. Oj tak, wyobrażam sobie te kotary, te grube dywany. Eleganckie wykończenie. I to jeszcze były czasy, kiedy przerywniki grano na fortepianie, kiedy wszystkie wstawki muzyczne były grane przez muzyków zupełnie tak jak w kinie, gdzie podkład był robiony przez tapera, czyli specjalnego pianista, a czasami nawet i e, przez orkiestry. Zupełnie niesamowite, nieprawdopodobne czasy. W drugim odcinku naszego podcastu będziemy e, mówić o kamieniach milowych, o najważniejszych wydarzeniach związanych z historią Polski, z tym ostatnim stuleciem, którego świadkiem była jedynka. Przeżyjmy to jeszcze raz. A tym pierwszym, takim wielkim, wyjątkowym razem, taką Audycją zupełnie niespotykaną w tamtych czasach, nie tylko w Polsce, ale także w skali międzynarodowej, był pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego. I ponownie głos ma profesor Maciej Józef Kwiatkowski. Marszałek zmarł 12 maja 1935 roku, w niedzielę o godzinie 20:45, a więc w dniu i porze. Jak i każda radiofonia świata nie ma pełnej obsady kierowniczej i programowej, a charakter audycji jest bardziej relaksowo-pogodny. Ponieważ choroba marszałka była trzymana w tajemnicy, wieść o jego zgonie była istnym gromem z jasnego nieba dla całego polskiego radia. Zupełnie nieprzygotowanego na taką okoliczność. Zmiana nastroju programu, ściągnięcie potrzebnych pracowników, i kierownictwa instytucji było trudne, lecz zostało przeprowadzone. Trudniejsza sprawa była z przekazaniem informacji słuchaczom. Władze państwowe zakazały przekazania komunikatu o śmierci marszałka aż do zredagowania oficjalnej wiadomości, nie zdając sobie sprawy z rosnącego w kraju napięcia i niepokoju wywołanego powtarzaną przez spikerów zapowiedzią, że wkrótce nadana będzie wiadomość o doniosłości państwowej. Najtrudniejsze zadanie stanęło przed polskimi radiowcami w sobotę 18 maja, gdy uroczystości pogrzebowe w Krakowie miały być transmitowane nie tylko przez wszystkie rozgłośnie polskie, lecz także na żywo przez trzy radiofonie zagraniczne, niemiecką, francuską i czechosłowacką, a za ich pośrednictwem przez radiofonie Węgier i Luksemburga. Największą trudność techniczną stanowił pojedynczy kabel między Krakowem a Mysłowicami, skąd rozdzielał się na Wrocław i Pragę oraz na Warszawę. Tylko po nim można było z dobrą jakością transmitować muzykę. W Krakowie zainstalowano na trasie pogrzebu punkty sprawozdawcze. Pierwszy na peronie dworca, drugi na dachu dworca, skąd roztaczał się widok na plac przed dworcem i na ulicy wiodące w kierunku Wawelu, Trzeci przy ulicy Basztowej, czwarty dwa mikrofony na krużganku kościoła Mariackiego. Jeden dla sprawozdawcy, drugi dla rejestrowania dźwięku dzwonów. Piąty na bastionie Władysława IV pod samym Wawelem. Dwa mikrofony, jeden dla sprawozdawcy, drugi przekazywał majestatyczny dźwięk dzwonu Zygmunta oraz salwy artyleryjskie baterii stojącej nad Wisłą relacjonowało 11 sprawozdawców polskich przy obsłudze technicznej 24 osób. Łącznie w ciągu tego morderczego tygodnia nadano 15 godzin i 16 minut samych tylko sprawozdań dźwiękowych na żywo, z których najkrótsze trwało 4 godziny i 30 minut. Ogółem zainstalowano 34 mikrofony, 51 linii telefonicznych, zatrudniono 11 sprawozdawców i 44 osoby z personelu technicznego. Był to swoisty majstersztyk roboty radiowej w skali międzynarodowej. Mówił profesor Maciej Józef Kwiatkowski, radiowiec, naukowiec, którego imieniem nazwane są studia Polskiego Radia. Także to pokazuje Państwu, jak ważna postać była to dla naszej firmy. Moje pierwsze wrażenie było słychać, że to radiowiec. A to dopiero był początek tego, co polskie radio przeżyło wraz ze swoimi słuchaczami. W 1939 roku stało się ważnym punktem polskiego oporu. Radio było później świadkiem wielu przełomowych wydarzeń, często też narzędziem władzy. Opowiemy o fali 49, październiku 56 marcu 68. grudniu 1970 roku, czerwcu. 76 o stanie wojennym, o kolejnych kamieniach milowych w historii współczesnej Polski i jedynki. Wybór Karola Wojtyły na papieża, czy także sukcesy naszych sportowców. Ale to wszystko, proszę Państwa, w kolejnej drugiej części naszego programu, bo tam wejdziemy w politykę. Zostańcie Państwo z nami, z radiową jedynką, z naszą jubilatką. Odrodzona nieznana. Odrodzona nieznana, wydanie specjalne, urodzinowe na stulecie radiowej jedynki. Teraz trochę o muzyce. To niesamowite, ale wiele osób usłyszało muzykę Chopina po raz pierwszy z radia. Znając, wiedząc, że był taki kompozytor, to jednak nie wiedzieli na czym polegała ta muzyka. Nie każdy miał... Dostęp do płyt, do gramofonu. Nie każdy też miał radio, ale radio często było wystawiane w miejscach publicznych. I tak Chopin i także inne utwory, inni muzycy, inne wykonania rozlały się na cały kraj. Radio zresztą nie tylko trzymało się klasyki. Także zawdzięczamy mu. Takie rewolucyjne zmiany, jak przed wojną pojawienie się jazzu. Będziemy o tym także e, wspominać. O muzyce w Polskim Radiu będą w naszym podcastowym wydaniu mówić m.in. Maria Szabłowska, Marek Dudkiewicz, Agata Pasent, Jan Emil Młynarski oraz dr Stanisław Czciński ja Jestem wielkim fanem e, jeżeli można tak powiedzieć, Władysława Szpilmana, więc dla mnie i przedwojenne radio i tuż powojenne no jest oczywiście tym prapoczątkiem bez dwóch zdań. Wszyscy mamy te wspomnienia związane z listą programu trzeciego z Markiem Niedźwieckim, a ja, a ja bym chciał powiedzieć o młodzieżowym studiu piosenki Rytm i o Andrzeju Korzyńskim, którego rola w budowaniu tego studia, czy Witold Pograniczny, czy nawet jako dziennikarz, jako pan redaktor Roman Waszko, czy Maria Szabowska, która nadal jest w Polskim Radio, a budowała razem z nimi to studio, to, było, to był właściwie rodzaj wielkiej wytwórni, można powiedzieć działu ENR dzisiejszego, produkcji muzycznych, oni wyprodukowali w bardzo krótkim czasie, do 73. roku, 1300 przebojów. No wyobraźmy to sobie. Oni byli po prostu stajnią muzyczną. Upłynie jeszcze kilkadziesiąt lat, zanim dokopiemy się naprawdę do wszystkiego, co w tych archiwach jest. One są tak, tak bardzo jeszcze niezbadane. Tutaj też nazwisko mojego ojca, Wojciecha Trzcińskiego, który z Andrzejem Korzyńskim i dzięki Andrzejowi wyprodukował mnóstwo znakomitych utworów, znakomitych, pomógł wielu artystom. Te słynne teczki w których toteczkach gromadziło się repertuar przez lata. Zamawiało się u różnych kompozytorów, nagrywało się przy okazji różnych możliwości z orkiestrami i oczywiście dzięki polskiemu radiu kompozytorzy mogli liczyć na niezwykły właśnie ten aparat wykonawczy w postaci setek muzyków, którzy na etatach mogli nagrywać polską muzykę rozrywkową. Muzyka była silną stroną radia, ale bywała też wykorzystywana jako... Wabik. Dla podwyższenia słuchalności audycji propagandowych. Propaganda i polityka miały wpływ na działalność naszej jubilatki. Przekonała się o tym zwolniona z pracy przez oficerskie kierownictwo pierwsza spikerka Polskiego Radia i zarazem gwiazda polskiej radiofonii Janina Sztąpkówna. Po wojnie zaś niechcianą przez słuchaczy gwiazdą został Stefan Martyka, propagandzista, a dziś dodalibyśmy jeszcze słowo hejter, działający na rzecz stalinowskiej władzy. I nie był to ostatni polityczny zakręt jedynki. Wspominaliśmy już o tym, że muzyka, ta najlepsza, ta niedostępna, bardzo często była zachętą do słuchania audycji propagandowych. Te czasy wspomina pisarz, dziennikarz, opozycjonista, Ryszard Holzer. Nie wiem, jak to wszystko było socjologicznie, jak nie reagowali. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja i powiedzmy moi, moi koledzy, z którymi wtedy gadałem, to my sobie wykształciliśmy taką, taką błonkę. Oczywiście wiedzieliśmy, że jak słuchamy tego, tej muzyki i aktualności na przykład, Jacek Krabiński, potem bardzo szanowana postać, ale oczywiście był po prostu propagandystą, który opowiadał o Kubie czy Afryce z, z punktu widzenia przodującego ustroju. Yy, my tego w zasadzie nie słuchaliśmy specjalnie. Czekaliśmy, aż on przestanie tam gadać i poleci jakaś muzyka, której, którą chętnie byśmy usłyszeli. ja coś tam Bitelsi, czy Rolling Stonesi pewnie coś takiego. No, Rollingstonsi nie, nie, myślę, że Bitelsi albo Tremelous, albo Bidzisi gdzieś w tę stronę bardziej albo jakiś łagodny jazz. Więc... więc to, to była taka umowa społeczna. Przecież ci, no tak jak imieniu Jacka Karabińskiego, prawda? Jacek Karabiński, który potem w 81, czy po stanie wojennym, został wyrzucony z radia i przecież nie był jakimś, jakimś czarnosycińcem. Wszyscy wiedzieli, że... Wszyscy wiedzieliśmy, że oni muszą tak gadać, bo jest propaganda i tak trzeba, i właściwie to jakieś kawałki wiedzy o świecie, które dostaniemy, będą strasznie fajne, ale tak ogólnie to czekamy, aż ta muzyka zabrzmi, a tę propagandę trochę, trochę puszczaliśmy mimo uszu. Nie sposób od osiągnięć własnych rozmówcy nie wspomnieć o jego wybitnym ojcu, profesor Jerzy Holzer. Jak ojciec reagował, czy, czy zdarzało się, że pan profesor jakoś nerwowo wybuchał przy radiu, czy po prostu też był już uodporniony? Przy radiu, w sensie, że mu się muzyka nie podobała, czy propaganda nie podobała? Jedno i drugie. Nie, no muzyka to pełna tolerancja, to w ogóle nie było jakichś takich... Nie, nie, skąd? Muzyka, muzyka... nie żeby słuchał tego... W ogóle nie był zainteresowany muzyką specjalnie. Był człowiekiem zainteresowanym historią i polityką. Natomiast nie, on nie wybuchał. On bardzo fajnie mi tłumaczył, gdzie jest kłamstwo, dlaczego, dlaczego jest kłamstwo, kto kłamie, albo na ile kłamie, a na ile się boksuje z, z, z, z systemem, żeby... Nie skłamać, a też nie być takim wręcz propagandistą na, na 100%, no bo to były wszystkie skomplikowane, przecież jak się rozbierze nawet, nawet tego Ryśka Kapuścińskiego, na czynniki Pierwsze, zwłaszcza tego wcześniejsze książki, no to przecież widać, że też on no, no był propagandistą, był bardzo dobrym propagandzistą, zręcznym propagandistą, a nawet powiedziałbym był uczciwym propagandistą, ale no, no, no, pisał o tym, co dla systemu było wygodne. I mój ojciec mi to, pamiętam, fajnie potrafił wytłumaczyć, jak to działa. Więc, ale wszyscy wiedzieliśmy, tak naprawdę, to, to jest niesamowite. Ja myślę, że młodzi ludzie dzisiaj nie wiedzą, nie mają świadomości, ci, którzy komunizmu nie pamiętają, komunizmu, komunizm, tak komunizmu, tego ustroju dziwnego, takiego, tej satrapii rosyjskiej, która nad nami panowała, nie, nie, nie pamiętają, że... No, no, to nie było tak, że byli komuniści i, i opozycja. 99% ludzi nie było komunistami w sensie jakiejś wiary, nie było opozycją w sensie chęci walki. To byli ludzie, którzy wiedzieli, że jesteśmy pod ruskim butem i musimy grać, i musimy tańczyć tak, jak nam kremlowskie kuranty zagrają. I w ramach tej umowy, ja myślę, że dziennikarze, ja rozmawiałem z Kalabińskim, pamiętam, w, w Ameryce, i, I on był bardzo dumny w latach 80., kiedy on był w Stanach i ja tam przyjechałem na stypendium. I on był bardzo dumny z tego, jak potrafił wyprowadzać w pole cenzurę, czy krótko mówiąc, cenzura chciała, żeby on skłamał na 100%, a on był bardzo dzielny i skłamał tylko na 15%. Tych wspomnień będzie więcej, przypomnę, od poniedziałku do kolejnej niedzieli każdego dnia nowy odcinek podcastu o historii Polskiego Radia. Będziemy mówić także o audycjach, no bo trudno sobie wyobrazić historię radia bez... Lata z radiem. Podwieczorek przy mikrofonie. Matysiakowie. Czy hejnał z wieży mariackiej. Tak, tak. Nadawany w południe hejnał jest audycją, do tego najstarszą audycją radiową na świecie. Na sam czubek wieży, żeby zobaczyć jak wygląda emisja tego programu, wdrapał się redaktor Roman Czajarek. Dla mnie wejście na Wieżę Mariacką, tam gdzie grany jest hejnał, transmitowany przez program Pierwszy Polskiego Radia, to było jak dotknięcie historii. Bo ja jestem tą osobą, która przecież od bardzo wielu lat, no ponad 30, zapowiada ten hejnał w Radiowej Jedynce. Za chwilę sygnał czasu z Głównego Urzędu Miar i tak dalej, a potem hejnał z Wieży Mariackiej. I co innego jest zapowiadać, a co innego jest wejść na tą wieżę, zobaczyć tego strażaka oko w oko, tak naprawdę strażaków, bo to jest przecież kilka osób, które pełnią na przemian dyżury, bardzo długie, wchodzą tam i siedzą tam w takim zamkniętym pomieszczeniu na samym szczycie i... Zobaczyć nam trąbkę z bliska, zobaczyć to okno z bliska, zobaczyć jak wyglądają te deski, których skrzypienie słyszałem od wielu lat na antenie radiowej, to jest coś niezwykłego. Ale tam jest też parę innych rzeczy, o których warto wspomnieć. I chyba taką najciekawszą rzeczą jest mikrofon, który do dzisiaj ten hejnał transmituje, czyli wyłapuje te dźwięki i puszcza je dalej. Tak naprawdę to jest głośnik. To jest głośnik, to jest tuba z czasów II Rzeczypospolitej, który został tam zamontowany, a ponieważ zamieniono bieguny i zamieniono styki, to stare głośniki mogły działać w obie strony. To znaczy w jedną stronę działały tak, że odtwarzały dźwięk, a w drugą stronę działały tak, że ten dźwięk przetwarzały Fala akustyczną na impuls elektryczny. I to jest właśnie taki głośnik z odwróconymi biegunami. On nie nadaje, tylko on odbiera. Jak się dobrze przyjrzeć, to jeszcze widać na nim napis Polskie Radio, przy czym radio pisane jest przez J, bo wtedy tak zapisywano nazwę naszej firmy. Także dotknięcie historii no i tradycyjnie zaliczyłem to, z czego strażacy się śmiali, ale nie mówili mi wcześniej, bo robili zakłady, czy tak będzie, czy nie tak będzie, czyli zaliczyłem uderzenie czołem o drewnianą belkę, tam jest taka belka w miejscu, którego nikt się nie spodziewa i jak mówią ci, którzy tam wchodzą regularnie, każdy musi zaliczyć uderzenie łbem o belkę, więc ja zaliczyłem. Bolało. Roman czy Jarek spełnił swoje marzenie. Wszedł na wieżę mariacką i za pleców strażaka nie tylko słyszał, ale i widział to wszystko, co dzieje się na rynku podczas grania hejnału z wieży mariackiej. Też mam podobne marzenie. Ja mam marzenie, żeby powtórzyć, ale to już będzie po raz drugi, wyczyn z minionej środy Patryka Michalskiego, który hejnał z wieży mariackiej zapowiedział. Zwierzy mariackiej. No to już tylko zostaje go zagrać, zastąpić strażaka i ktoś z Polskiego Radia. Czy jest z nami trębacz? Nie wiem, ale jest z nami ponownie Roman Czejarek. No bo cóż, Roman Czejarek, przede wszystkim lato z radiem. Sekretarz KC odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do opinii społecznej. Społeczeństwo odwzajemnia się tym samym. I pytanie, pytanie. W szóstym odcinku naszego podcastu będziemy mówić o radiu od kuchni. Krzysztof Sagan. To jest niezwykła postać w polskim radiu. Krzysztof Sagan jest realizatorem, pracuje po drugiej stronie mikrofonu. Miał być kiedyś dziennikarzem. Artur Wolski, znakomity dziennikarz, znakomity także pedagog radiowy. Powiedział, że w pewnym momencie Krzysztof Sagan wybrał realizację, bo był fizykiem i pociągały go po prostu urządzenia, konsolety, możliwość robienia dźwięku, wpływania w ten sposób na audycję radiową. Ale jego pasja dziennikarska pozostała. Ty razem z Krzysztofem zwiedzałeś te najbardziej tajemnicze zakamarki budynku radia przy Alei Niepodległości. Legendy krążą. Legendy, w tym miejscu. legendy, mity, plotki. Mm, najkrócej rzecz ujmując, co jest najbardziej intrygujące, zazwyczaj podziemia. Tak jest też i u nas. Na poziomie minus dwa, poza starymi studiami nagraniowymi, starymi choć nowoczesnymi, mieszczą się również pomieszczenia nazywane celami. Jesteśmy w budynku, który aktualnie jest główną siedzibą polskiego radia przy czym no, w miejscu, które jak słychać nie jest studiem radiowym, a na poziomie minus dwa, to niedaleko, z nas, no, niedaleko od nas na dole metro. Należałoby się cofnąć do pierwszych lat powojennych, kiedy to radio poszukiwało miejsca na swój nowy dom. Miejsca, gdzie znajdą się studia, znajdzie się dyrekcja, że to wszystko, co dziś mamy w tym budynku, no, będzie mogło być zgromadzone pod jednym, ewentualnie kilkoma dachami obok siebie, a nie tak jak to było zaraz po wojnie, że e, praktycznie po całym Śródmieściu e, różne komórki radiowe były rozrzucone. Te plany takiego skonsolidowania radia w jednym miejscu były już przed wojną i przez lata no, panowała tutaj pewna niemoc. Najpierw długa wojna światowa, a po wojnie też zmieniające się koncepcje, zmieniające się miejsca. Pojawiała się wtedy telewizja, więc też padło pytanie, czy radio razem z telewizją, czy osobno z telewizją. To wszystko powodowało, że ten moment budowy domu radia się odwlekał. Założenia były takie, miało być dyskretnie, Wiadomo, że no, nie chodziło o to, żeby wstrzem i wobec, z zewnątrz było widać, że tutaj takie ważne audycje są nadawane. Miało być bezpiecznie. Bezpiecznie również pod względem ataków lotniczych. Stąd na przykład od początku planowano, że studia te, w których przygotowywano, nagrywano programy, będą znajdowały się pod ziemią. Joachim Ciecierski z redakcji niemieckiej Polskiego Radia. Są dwie legendy o budynku Polskiego Radia. Jedna legenda jest taka, że architekt Bochdan Pniewski zaprojektował ten budynek po to, aby finalnie tu było Polskie Radio i to miało być schrony, ale jest też inna legenda, że to był budynek dla Urzędu Bezpieczeństwa i to były cele, czyli więzienia dla osób niewygodnych dla władzy. Był to okres Zimnej wojny. W związku z tym wszelkie ważne budynki, które były wówczas budowane, budowano w taki sposób, aby były zabezpieczone na wypadek wojny. Zauważmy, kształt tego budynku wygląda z zewnątrz, jak zamek. Niestety musieliśmy państwa rozczarować. Nie ma tej mlocznej legendy, choć są tacy, którzy powiedzą mi tak. Oni muszą tak mówić, dlatego że nie chcą powiedzieć całej prawdy. Oh. Dobrze. <śmiech> nie każdy wierzy w to, co chce wierzyć. My trzymamy się historii, a historia była taka... To miał być i jest od samego początku budynek Polskiego Radia. Zawsze powtarzam, czy widzieli państwo kiedyś więzienie, które miałoby tyle okien? <śmiech> Przyszłość jedynki. Jaka będzie? Czy zastąpi nas sztuczna inteligencja? Wspominaliśmy Artura Wolskiego. Voilà! Artur Wolski, bo któżby inny o sztucznej inteligencji, która może wyrzucić dziennikarzy przed mikrofonu. A nigdy w życiu człowiek zostanie jednak niezastąpiony, dlatego że mamy mózgi, to my uczymy sztuczną inteligencję, jak ma postępować i bez nas ta sztuczna inteligencja tak na dobrą sprawę niewiele będzie mogła zdziałać. Sztuczna inteligencja nie wyrobi w sobie empatii. Sztuczna inteligencja podlega też różnym halunom, jak to naukowcy też mówią. Dlatego bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tego, co ona potrafi. To jest świetne narzędzie, bardzo pomagające w życiu, ale człowiek jest jednak tą formą, która została stworzona jako wzorzec. I ja wierzę święcie w to, że... Możemy spać spokojnie. Tak, przyszłość widzą radiowcy. A jak ją widzą słuchacze? Słuchacze i przy okazji nasi współpracownicy. Jest taka postać w polskim A... radiu. To jest, proszę państwa, niesamowite. Pani Eliza, która prowadzi nasz radiowy bufet, zna nas wszystkich z imienia, nazwiska, zamówienia. Więc to jest najlepsza osoba do tego, aby spojrzeć w przyszłość jedynki, w przyszłość Polskiego Radia. Bardzo mi miło, Eliza Adamczyk. Jakie może być radio? My będziemy słuchać programu pierwszego, młodzi ludzie programu czwartego. Radio Dzieciom będzie dla dzieci. Czasami się zastanawiam, czy w ogóle radio będzie istniało, ponieważ młodzi ludzie bardzo często korzystają z, tylko i wyłącznie z internetu. Więc pozostaje nam radio internetowe. Ja oczywiście chciałabym, żeby to ono trwało 100, 200, 300 i 400 lat. Natomiast ponieważ rozw rozwój cywilizacji. Trudno mi jest przewidzieć, czy jeszcze za 100-200 lat w tym budynku nadal tu będą pracować jacyś dziennikarze. Śmierć Radia już ogłoszono kilka razy i za chwilę o tym przypomnimy. Oglądała pani kiedyś MTV? Nie, nie, nigdy nie oglądałam tego. Nie. Nie była miłośniczką tego programu, ale wiele osób zachłysnęło się kiedyś teledyskami. Ty Maćku nie pamiętasz momentu startu stacji... Music Television. Nie mam prawa pamiętać. 31 sierpnia 1981 roku MTV dała taki sygnał, że to może być koniec radia. Video Killed the Radio Star grupy Buggles, To był pierwszy teledysk, który został wyemitowany przez muzyczną telewizję. Ale niestety nikt nie wie, jaki był ostatni. Chyba niewielu wie, na czym się skończyła. Może ciszą. Może ciszą, a może hasłem Sztandar wyprowadzić. W każdym razie MTV zakończyła swoją działalność przynajmniej w Polsce i w bardzo e, wielu miejscach na świecie. Firma dalej istnieje, ale to już nie jest to, co dawniej. A my cieszymy się dobrą kondycją. Tak musi być, skoro państwo nas w tej chwili słuchają. I zapraszamy na ciąg dalszy. Na koncert jubileuszowy, urodzinowy, który zacznie się o godzinie 17.00. A teraz, teraz... Dedykacja dla niedowiarków. Video killed the radio star. Grupa Buggles. a z Państwem żegnają się. Nie na tydzień, tylko do poniedziałku, bo od poniedziałku ruszamy z podcastem o polskim radiu. Maciej Walecki i Grzegorz Kalinowski. Jedynka. Polskie Radio. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Tu program pierwszy Polskiego Radia 100 lat temu o godzinie 17. To było 18 kwietnia 1926 roku. Nadano pierwsza audycję Polskiego Radia. Dochodzi godzina 17, ale jest 18 kwietnia 2026 roku. A więc zapraszamy Państwa na specjalny wielki koncert zatytułowany Wiek Radia. W wyjątkowym spektaklu muzycznym pod batutą Łukasza Luka Rostkowskiego wezmą udział Natalia Kukulska, Anna Rusowicz, Krystyna Prońko, Paktofonika, Krzysztof Cugowski. Grać będzie nasza orkiestra, Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Bubble Ensemble. Połączone orkiestry, soliści, dj piosenkarze, raperzy, słynne, wielkie, ważne głosy z historii radia i z historii Polski. W setną rocznicę pierwszej audycji programu pierwszego przenosimy się do studia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert spektakl zatytułowany Wiek Radia w reżyserii Bolesława Pawicy. A są już zgromadzona publiczność, wspaniali goście. Są również wszyscy artyści, a na estradzie za chwilę pojawią się pani Paulina Stolarek-Marat, dyrektorka, redaktorka naczelna programu pierwszego Polskiego Radia. Jest z nami również pan Paweł Majcher. Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia. Zapraszamy na...